Witajcie kochane słuchaczki i słuchacze. Witam Was kolorowo z Słonecznej Ostrawy. Festiwal Colors of Ostrava. Zasiądźcie i słuchajcie podcasta Relacja z festiwalu muzycznego Colors of Ostrava. Witam Was podcaster z Kurka. Od 12 do 15 lipca miał miejsce festiwal muzyki Przeróżnej, trzeba to tak nazwać, w czeskim mieście Ostrawa, zorganizowany na terenie byłej fabryki, aktualnie niedziałającej fabryki, właściwie zrobiono z tego takie ruiny, które nawet można zwiedzać, na co czasu nie znalazłem. Bo teren gigantyczny. No, chyba był to największy festiwal, na jakim byłem. Była to już bodajże 11 edycja, i właśnie w tym roku pierwszy raz odbył się na terenie takich postindustrialnych pejzaży. Jeżeli ktoś jest fanem wczesnego lincha i głowy do wycierania, no to mógł się czuć jak w domu, a właściwie jak w swoim ulubionym filmie. Słuchać dobrej muzyki w takiej atmosferze i w takim miejscu, no to jest wyrażenie niezapomniane. Dzień pierwszy, czyli czwartek. Albo jak mam napisane na karteczce, czy czwartek. I niestety na ten dzień jeszcze mnie w Czechach nie było. A powiem wam, że chciałem być. I niestety straciłem Kronos Kwartet, którego nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. W dodatku Kronos Kwartet nie występował sam, ale zaprosił do współpracy fińskiego akordeonistę Kimmo Pochionena, który jest no, rzeczywiście wirtuozem tego instrumentu, który używa jakichś elektronicznych przetworników, żeby akordeon brzmiał inaczej, ciekawiej. Warto polecić jego nagrania, w których słychać na przykład piły mechaniczne, na tle których gra na akordeonie. Razem z Krônus Kwartet wydali płytę Unico i właśnie materiał z tej płyty odgrywali bardzo, bardzo, bardzo żałuję, że mnie nie było na tym koncercie. dnia grał jeszcze Rufus Wainwright i grupa Mogwai które obejrzałbym przy okazji, ale na festiwal dotarłem dopiero w dni drugi, czyli Patek Pierwszy koncert, jaki planowałem zobaczyć, to Bobby McFerrin. I powiem wam, że spóźniłem się. No ale jak to śpiewa Bobby McFerrin? Don't worry. Be happy. Powiedziałem sobie, że może będzie jeszcze kiedyś okazja zobaczyć pana Boba. I zgodnie z rozpiską, jaką każdy mógł sobie wziąć, powiem wam, że no ta rozpiska dobrze się sprawdzała, mnóstwo jest tych zespołów. Na terenie tej fabryki wybudowano aż raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem scen. Każda ma zupełnie inną atmosferę. Każdą można było no, zwiedzać i oglądać i podziwiać architekturę przez pół godziny. Ja nawet na początku nie wiedziałem, że dnia pierwszego mojego pobytu to ja zobaczyłem tylko trzy sceny, bo reszta była schowana gdzieś w jakichś labiryntach, co było w dniu ostatnim niesamowitym odkryciem dla mnie. I zgodnie z tą rozpiską poszedłem na niejaką... Orkiestra Typico Fernandez Fierro. Nie znałem ich wcześniej. Zobaczyłem na YouTubie jeden utwór i zobaczyłem, że mieszają elektronikę z jakimś argentyńskim tango. Do wyboru miałem jeszcze Chelsea Pina, Rubik, OK Percussion Duo i jeszcze jakiś Kunze, Haikum Project. No. Słuchajcie, na takich festiwalach trzeba coś wybrać, trzeba się na coś zdecydować, czasem w ciemno, na wyczucie. I poszedłem na scenę gong, Witkowice stagę. Witkowice to jest właśnie nazwa tej fabryki, na terenie której to się odbywa. I co się okazuje? Okazuje się, że jedna z tych scen, gong, która była właśnie w kształcie gongu, taka okrągła, to przed nią stoi kolejka. Jest to scena w pomieszczeniu, w wielkim pomieszczeniu i okazało się później, że żeby trafić na koncert w tej scenie to trzeba przyjść no, godzinę wcześniej, bo liczba miejsc jest ograniczona. Pomieścić jest w stanie to miejsce tylko 1500 osób, a jak potem czytałem statystyki to na festiwal przybyło 31 tysięcy ludzi. ale duch przesłania Bobiego McFerrina wciąż towarzyszył mi i okazało się, że scena ta zbudowana jest w taki specyficzny sposób, że jak ktoś już wejdzie do tej kolejki i wejdzie na tę scenę, to musi wejść no, chyba tak z pięć pięter w górę. Ta scena jest na, w takim specjalnym gongu wybudowanym na, na pięciopiętrowym podwyższeniu, ale z tego podwyższenia są tam... Jakieś dziury zrobione, dzięki którym muzyka jest w stanie przywędrować na dół do specjalnego miejsca na dół, gdzie można sobie normalnie usiąść, położyć się i posłuchać muzyki. Oczywiście nie jest to to samo, nie widzimy wykonawców, ale jednak jakieś dźwięki do nas docierają. I powiem wam, że żałowałem, że nie przyszedłem godzinę wcześniej, żeby zobaczyć orkiestra typika Fernandez Fierro. Ale no, gdybym był wcześniej, to bym poszedł na Bobie Bugiego Następną atrakcją, jaka mnie czekała, to koncert zespołu Anthony and the Johnsons. Artysta ten ma bardzo specyficzną barwę głosu, wysoką, taką aksamitną wręcz. Nie każdemu może się to podobać. Jego muzyka jest dosyć spokojna, liryczna. Atmosfera do takiej muzyki musi być no, bardziej wyszukana, żeby się wczuć w to. A artysta występował na głównej, największej scenie. W dodatku stowarzyszeniem Czeskiej Orkiestry Symfonicznej. Tak przearanżował swoje utwory. I powiem wam, że było to ciekawe doświadczenie, bo artystę tego widziałem pierwszy raz na żywo. Muzykę jego wcześniej znałem dosyć dobrze i jakimś cudem to się dobrze sprawdziło na takiej wielkiej, gigantycznej scenie wielkości no, chyba jednego boiska do piłki nożnej. Minusem całego festiwalu było to, że pod tą sceną, a właściwie na terenie całego festiwalu, był rozsypany. Żwir, no nawet nie żwir, to były po prostu takie wielkie kamiury. I swoją drogą to ja myślę, że niepotrzebna była tam ochrona, żeby sprawdzała, czy ktoś nie wnosi jakichś ostrych przedmiotów, bo jakby ktoś chciał zrobić coś idiotycznego i głupiego, to wystarczyło, żeby wziął tego kamiura i rzucił w artystę. Ale powiem wam, że ochrona nie zatrzymywała nikogo i nie zabierała na przykład kanapek, jak ktoś sobie zrobił w domu, tak jak na niektórych innych festiwalach. Tak więc podejście ze strony obsługi było bardzo miłe i uprzejme. Johnson's, chciałem zobaczyć coś bardziej swojskiego, więc pomyślałem sobie, że może tym razem uda mi się trafić na koncert Lenki, Dusilowej i Baromantyka. Był to zespół chyba czeski albo słowacki właśnie. Wcześniej na YouTubie zobaczyłem, że dziewczyna ta śpiewa w ichniejszym języku na tle bardzo ciekawych podkładów elektronicznych. Taki, no, popik. Dosyć interesujący pop. Kiedy stanąłem w tej kolejce na tą okrągłą scenę okazało się, że uda mi się wejść kiedy ochroniarz dopuścił mnie do tych szczęśliwych 1500 osób zacząłem iść w górę ale patrzę, ludzie wokół mnie idą szybciej, jakby się ścigali myślę, no coś jest nie tak przecież nie będę ścigał się z Czechami i słuchajcie kiedy ja podszedłem dokładnie na tę salę na piątym piętrze no to okazało się że po prostu zamknęli mi drzwi przed nosem. Chyba byłem 1508 czy któryś tam i już się nie zmieściłem do środka. No więc powiedziałem sobie, dobra, no to jest czas na przerwę, na kosztowanie jakichś smakołyków czeskich, które tutaj sprzedają na terenie festiwalu i przygotowanie się na danie główne piątku którym był zespół Flaming Lips, czyli płonące usta wprost z amerykańskiej Oklahomy. Ale zanim skosztowałem płonących ust, poszedłem do takiego kioseczku, w którym chciałem sobie kupić palacinki, czyli naleśniczki. E, naleśniki raczej. Ale okazało się, że Czesi są takimi fanatykami palacinków, że kolejka była niewiarygodna, więc zrezygnowałem z tych naleśniczków i poszedłem do sklepiku obok... No, tych budek było pełno. I słuchajcie, skosztowałem czegoś, co uwielbiam, czyli kluseczki. hałski. Hałski podają z brędzą, bądź też z jakimś szyneczką, mięskiem lekko przypieczonym, ale powiem wam, że to no, niestety nie były najlepsze takie kluseczki czeskie jakie jadłem, kiedyś jak gdzieś tam za czeską granicą jeździłem na nartach to dostałem coś lepszego, powiem wam szczerze, że no, nie ma się co dziwić, na takich masowych imprezach to rzadko kiedy trafi się jakiś mistrz kuchni, który by nam zaserwował tutejszy przysmak, przyrządzony w niezapomniany sposób. Ciekawostką może być jeszcze to, że znalazłem tam, słuchajcie, coś, no nie wiem, jak mam to na zdjęciu. Wyglądało to jak parówki. Właściwie to były klobasy, bo po czesku kiełbasa to klobasa, więc można powiedzieć, że to były takie klobaski. Ale słuchajcie, były koloru czarnego. A ja nie wiem czy czy, czy czy czy się jedzą spalone kiełbasy? Ja, ja, ja. O tym, że Flaming Lips były totalną gwiazdą programu, świadczy fakt, że w czasie, kiedy oni zaczynali grać, to właściwie konkurencyjne były tylko dwa mini-koncerty i to zupełnie z innego świata, bardziej gdziejowskiego. Odpowiednio wcześnie przed koncertem podszedłem jak najbliżej sceny, ponieważ już byłem kiedyś na koncercie Flaming Lips i wiedziałem, co może czekać tych, którzy są pod sceną. No, chociaż z drugiej strony nie wiem, czy to nie było ryzykowne, bo ich koncert ostatnio zwykle zaczyna się tak, że wokalista wchodzi do takiej wielkiej kuli, takiej gumowej, przezroczystej bańki, która jest pompowana tlenem i on w tej bańce rzuca się na publiczność. Ale artyście nic się nie stało, wrócił z powrotem na scenę i dał dobry koncert. Trochę zawiódł mnie repertuar. Nie było żadnego covera, które dobrze im wychodzą, na przykład Black Sabbath, Led Zeppelin. Można by tu jeszcze wymienić sporo wykonawców, których oni coverują. I zagrali materiał z ostatniej płyty, która no też mniej mi się troszkę podoba niż poprzednia Embryonic. Jednak był to koncert dobry i powiem Wam szczerze, że jednak suma Sumarum żałuję, że byłem tak blisko. Bo kiedy wróciłem do domu i sprawdziłem, co też za dźwiękowe muzyczne wspomnienia nagrały się na dyktafonie, to okazało się, że wyszło coś takiego. Ej, ale nie wkurzam się To przypomina Flaming Lips, ale jednak prawie robi różnicę. No więc nie jestem w stanie tutaj zacytować wam żadnego muzycznego fragmentu nagranego na żywo. Ale zaraz przypomniało mi się przesłanie Bobiego McFerrina i pomyślałem sobie, że jeszcze czekają mnie dwa dni. Zabawy. No, a czy okazało się, że te dwa zbliżające się dni były pełne zabawy? Czy też może znowu się gdzieś spóźniłem i co obejrzałem? No to jeśli chcecie się dowiedzieć, to zapraszam serdecznie do kolejnego odcinka. A tymczasem, płonące usta.